Cześć, witajcie. To ja, Piotr, wasz przyjaciel z Warszawy. Cieszę się, że jest sobota i że znów możemy się spotkać. realpolish.pl Your Polish Language Online Resource Za mikrofonem Piotr, to jest podcast Real Polish i jest to miejsce, gdzie możecie uczyć się ze mną języka polskiego. Witam! Słuchacie podcastu realpolish.pl Cieszę się, że spodobało wam się wpisywanie podcastów. To bardzo mi pomaga. Dziękuję wam bardzo serdecznie za pomoc. W takim razie niech wpisywanie tekstu stanie się normalną rzeczą na realpolish.pl Nie wiem czy was, ale mnie bardzo motywuje, kiedy słyszę, jak inni mówią, jak inni uczą się języków i kiedy słyszę ich historię, kiedy opowiadają o sobie, jak uczą się języków, jakie metody stosują. Wszystko to jest dla mnie bardzo ciekawe i chętnie tego słucham. Na przykład... Słucham, jak ludzie uczą się hiszpańskiego, jak ludzie uczą się angielskiego. Bardzo chętnie oglądam takie filmiki, słucham takich nagrań. Jeśli lubicie takie nagrania, to dzisiaj mam dla Was niespodziankę. Dzisiaj kolejny użytkownik moich kursów przysłał mi swoje nagranie, a właściwie... Nie użytkownik, tylko użytkowniczka. Tamar przysłała mi swoje nagranie. Tamar, jak za chwilę usłyszycie, mówi bardzo ładnie po polsku. Jestem pod wielkim wrażeniem. Wiem nie od dziś, że Tamar mówi bardzo dobrze, ponieważ przysyłała już do mnie wcześniej swoje nagrania, ale... Miałem znowu okazję ją posłuchać właśnie. Ten ostatni plik, który przysłała jest naprawdę świetny. Tamar, jeśli mnie słyszysz, dzięki. Naprawdę wspaniale mówisz po polsku. I za chwilę usłyszycie, jak mówi Tamar. Tamar jest z Belgii, urodziła się w Belgii. I jak sama mówi, nigdy nie była w Polsce. Uczy się polskiego od Półtora roku uczy się głównie z moich kursów, ale za chwilę wszystkiego się dowiecie, bo Tamar sama opowie o tym, jak uczy się polskiego. Tamar próbowała uczyć się na początku gramatyki, ale ta metoda w jej przypadku również nie sprawdziła się. Ja nie znam nikogo, kto nauczyłby się jakiegokolwiek języka zaczynając od gramatyki. Jeśli ktoś taki jest, proszę napisz do mnie, napisz w komentarzach, jak to zrobiłeś albo zrobiłaś. Jestem bardzo ciekawy, jak to się udało, ale do tej pory nikt taki się jeszcze nie znalazł, który zaczynając od gramatyki, nauczył się jakiegokolwiek języka ja przynajmniej takiej osoby nie znam Tamar również próbowała od gramatyki ale na szczęście po kilku tygodniach przestała i rozpoczęła uczyć się metodą naturalną czyli jak najwięcej słuchając języka którego się uczyła, czyli polskiego Wiem, że Tamar zna również inne języki, angielski, francuski, włoski chyba. Pewnie łatwiej jej było uczyć się kolejnego języka. Jeśli znamy więcej języków, na pewno każdy następny jest łatwiejszy do opanowania, łatwiejszy do nauczenia. Dodatkowo muszę Wam powiedzieć, bo tego nie ma w tym nagraniu, ale wiem, że tamar jest osobą bardzo wytrwałą. Jeśli coś postanowi, to później to realizuje. Nie przerywa, nie poddaje się. Tamar postanowiła, że nauczy się polskiego i codziennie, codziennie słucha i czyta po polsku, a również pisze po polsku. Pamiętam tamar, jak przysłałaś mi, rozkład dnia, rozkład dnia, to to co robi się codziennie. Tamar przysłała mi swój rozkład dnia i muszę wam powiedzieć, że to było chyba po czterech albo pięciu miesiącach, gdy zaczęła uczyć się polskiego i naprawdę było tam bardzo mało błędów. Tamar nie boi się robić błędów i to jest świetne, dlatego, że na naszych błędach uczymy się. Dodatkowo ważną rzeczą jest to, że Tamar lubi myśleć po polsku, lubi mówić do siebie po polsku, mówi do swojego psa po polsku. Myślę, że to również bardzo pomaga, ponieważ ciągle stymuluje nas, stymuluje nasz mózg do Myślenia po polsku, myślenia w obcym języku, kolejnym języku, którego się uczymy, a to jest bardzo ważne. Muszę wam powiedzieć, że ja również tak robię. Gdy jestem z Jobi, z moim psem na spacerze, to bardzo często mówię do, sam do siebie po angielsku albo po hiszpańsku, zależy na co mam w danej chwili ochotę, czego chcę się uczyć. Zresztą dzisiaj chcę Was również zaprosić na krótki filmik z mojego ostatniego spaceru, który zrobiłem w zeszłą sobotę. Razem z Jobbi byliśmy w lesie i było całkiem przyjemnie. Był to fajny spacer. Zapraszam Was, jeśli macie chęć, to możecie obejrzeć również ten filmik pod dzisiejszym podcastem będzie zamieszczony ten filmik pewnie jesteście już bardzo ciekawi co powie Tamar i nie możecie się doczekać jej wypowiedzi także zapraszam was posłuchajcie dziękuję ci Tamar jeszcze raz za nagranie posłuchajcie co powiedziała Tamar zapraszam cześć Piotr to ja Tamar teraz z Labry jesteśmy w lesie i postanowiłam, że zrobię ci nagranie podczas spaceru inaczej nie mam na to czasu teraz, więc jesteśmy w lesie jest wiosna, jest tu bardzo przyjemnie już robi się zielono śpiewają ptaki, słyszysz? a więc Eee, prosiłeś Prosiłeś mi, żeby powiedzieć trochę o tym, jak uczę się polskiego Oczywiście chętnie To zrobię Ale mam nadzieję, że To nie będzie dla Ciebie nudne, bo Wydaje mi się, że mniej więcej, mniej więcej uczę się W ten sam sposób, jak Ty uczę się polskiego od półtora roku Nigdy nie byłam w Polsce ale poznałam kilku Polaków w zimie na kursie formacji monastycznej i myślałam, że język polski to piękny język, bardzo podobał mi się i postanowiłam że nauczę się polskiego tak po prostu więc najpierw Szukałam materiałów na internecie, szukałam kursów, ale nie było łatwo znaleźć, znaleźć coś ciekawego. Najpierw znalazłam tylko kursy o gramatyce. Spróbowałam się uczyć polskiego w ten sposób, ale o, nie podobało mi się. Przez kilka tygodni odziwam się w ten sposób i prawie chciałam się poddać. Ale na szczęście wtedy znalazłam Twoją stronę. Znalazłam łatwe filmiki po polsku. Video for beginners. No więc oglądałam te filmiki jeszcze. Pamiętam, pierwsze filmiki to co to jest, to jest jabłko i tak dalej i od razu wiedziałam, że w ten sposób chcesz się nauczyć polskiego wydaje mi się, że w listopadzie roku 2012 pisałam pierwszy raz do Ciebie i odtąd codziennie słucham Twoich materiałów najpierw oczywiście słuchałam łatwych historiek które bardzo podobały mi się bo są naprawdę łatwe wszystko jest zrozumiałe były tam pytania i odpowiedzi więc to bardzo podoba mi się Twoja metoda od początku też słuchałam cyklu Dzień życia Mężczyzny i myślę, że to bardzo ciekawy kurs bo jest tam bardzo podstawowy codzienny bardzo przydatny złownictwu bardzo podobał mi się ten kurs i po wysłuchaniu tego kursu napisałam tylko dla siebie jako ćwiczenia napisałam Dzień życia siostry Tamer Jeszcze pamiętasz? Byłam z tego bardzo zadowolona, że byłam w stanie Pisać taki tekst Później e, Lubiłam Historiki z idiomami Które właśnie teraz powtarzam e, Co jeszcze? Oczywiście co tydzień z niecierpliwością czekam na nowy podcast Zawsze w sobotę ściągam podcast i słucham podczas sprzątania I czasami, czasami potem robię sobie diktando Bo myślę, jeśli, jeśli tylko słucham podcastu, to słucham po prostu treści i wszystko rozumiem ale um, może nie słucham tak bardzo dokładnie jeśli robię dyktando to słucham bardzo dokładnie każdego słowa I wydaje mi się, że w ten sposób będzie się o wiele lepiej co jeszcze um, lubię też oglądać filmiki po polsku um, szukam filmików na YouTube lubię szczególnie filmiki o tym jak robi się ślep, jak robi się ciasto, bo sama uwielbiam pieczenie dla mnie te filmiki są bardzo ciekawe. co jeszcze mówię po polsku do labor do psa bo u mnie w domu nikt nie mówi po polsku więc nie mam okazji rozmawiać po polsku i dlatego mówię do Labr a Labr oczywiście już świetnie rozumie po polsku, rozumie wszystko prawda Labr? tak, jesteś bardzo dobra co jeszcze, myślę, że dla mnie też jest ciekawy em, myśleć po polsku, bo właśnie Dlatego, że mam bardzo mało okazji mówić po polsku, nie zawsze mam czasu słuchania, ale na przykład gdy pracuję, mogę zawsze myśleć po polsku, A w ten sposób język polski mam w głowie, w ten sposób też uczę się. Dla mnie też jest bardzo ważny kontakt z ludźmi. Wiem, że, że ty na przykład zawsze tam jesteś, mogę mogłem pisać do ciebie listy. Mogłem pisać oczywiście do przyjaciół w Polsce. A dla mnie ten kontakt jest bardzo ważny, bo właśnie dlatego uczę się polskiego, tak? No, To też bardzo podoba mi się Bo u Ciebie to nie tylko znalazłam bardzo ciekawy kurs Ale znalazłam też przyjaciela I to, to jest bardzo cenne Wydaje mi się, że to już wszystko Mam nadzieję, że wszystko było zrozumiałe Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Dziękuję za wszystko. papa. pa. Świetnie. Dzięki, Tamar, jeszcze raz. Wspaniałe nagranie. Zapraszam wszystkich. Jeśli uczycie się polskiego, to dobrze jest mówić również po polsku. Jeśli macie chwilkę czasu, macie mikrofon, nagrajcie, po prostu zróbcie nagranie do swojego telefonu. I wyślijcie je do mnie. Z przyjemnością podzielę się tym nagraniem z innymi. Wiem, że to bardzo motywuje, jeśli słyszymy innych, jak mówią, gdy się uczą, opowiadają o tym, jak się uczą. To są cenne rady i bardzo ciekawe. A poza tym używamy wtedy języka, którego się uczymy. Komunikujemy się z ludźmi. A właśnie w nauce języka o to chodzi, żeby komunikować się z ludźmi. Po to uczymy się, żebyśmy mogli rozumieć, co ludzie do nas mówią i żeby móc powiedzieć coś od siebie. Prawda? Myślę, że nie zaszkodzi, jeśli jeszcze raz powtórzę wam zasady, którymi ja się kieruję ucząc się języków i które myślę, że są świetne, jeśli chcecie nauczyć się języka bez stresu i bez uczenia się na pamięć. Ja nigdy nie staram uczyć się list słów na pamięć, nie lubię tego robić i nigdy nie staram się uczyć słów na pamięć. Jeśli dużo słuchamy, to wszystko dzieje się automatycznie w naszej głowie, słowa same zapamiętują się i później, kiedy chcemy mówić, to one same przychodzą nam do głowy i po prostu wypowiadamy je, tak jak w naszym języku, który znamy od dzieciństwa. Tak samo jest z językami obcymi najważniejszą rzeczą jest jak najwięcej słuchać. Codziennie, regularnie słuchać. Ponieważ jeśli nie robimy tego regularnie, nie robimy tego codziennie, wtedy nasz mózg nie jest w stanie przyzwyczaić się do nowego języka. Nie jest w stanie nauczyć się Nowego języka i wtedy tracimy motywację, ponieważ nie widzimy żadnych postępów. A jeśli uczymy się codziennie, wtedy szybciej uczymy się, wtedy jesteśmy zadowoleni, że z tygodnia na tydzień rozumiemy coraz więcej i wtedy. Nasza motywacja, nasza chęć do nauki jest coraz większa. Jesteśmy z siebie zadowoleni, cieszymy się używając nowego języka i myślę, że dlatego ta metoda jest tak dobra. Jedyne co, o czym należy pamiętać to to, że nauczenie się języka zabiera trochę czasu. Chociaż niektórzy uczą się bardzo szybko. Jak mogliście zobaczyć, Tamar w półtora roku nauczyła się płynnie mówić po polsku. Ma bardzo ładny akcent. Ludzie, którzy się uczą polskiego, którzy nie są Polakami, mogliby pomylić Tamar yy, z kimś z Polski. Mogliby powiedzieć, że Tamar pochodzi z Polski. Zatem jeszcze raz zachęcam Was bardzo, bardzo serdecznie do codziennego słuchania. Oczywiście, jeśli uczycie się polskiego, możecie słuchać stu historyjek po polsku razem z pytaniami i odpowiedziami. Akurat teraz, do końca kwietnia, przygotowałem dla Was taką możliwość, że możecie mieć... Te historyki razem z historyjkami, z idiomami w jednej cenie. Jeśli kupicie 100 historyjek po polsku, to historyjki z idiomami dostaniecie za darmo. Oczywiście wszystkie inne bonusy, dzień z życia mężczyzny i, historii, i legendy po polsku i tak dalej również dostaniecie za darmo. Te wszystkie kursy to ponad 30 godzin słuchania po polsku. Naprawdę to jest mnóstwo słuchania. Jeśli przejdziecie te wszystkie kursy, to będziecie mówić tak dobrze jak Tamar. Jeszcze jedną ciekawą rzecz Tamar powiedziała. Otóż Tamar bardzo często robi dyktanda. Właśnie wpisywanie tekstu Podcastu, To jest dyktando, także zapraszam Was, wpisujcie tekst podcastu. Dlaczego to jest takie przydatne? Ponieważ gdy normalnie słuchamy podcastu, to skupiamy się na jego rozumieniu, na rozumieniu treści, tego co ja mówię, albo w filmiku, który oglądacie. Ale jeśli robicie sobie dyktando, to skupiacie się dużo mocniej i staracie się usłyszeć każde słowo, a później zapisać to słowo. Jeśli wpisujemy słowa, które słyszymy, to nasz mózg ma okazję poznać je jakby dwa razy. Najpierw je słyszycie, a później je zapisujecie. Każde zdanie usłyszane zapisujecie i w ten sposób uczycie się o wiele lepiej, o wiele głębiej, mocniej, bardziej. OK? Co jeszcze ciekawego chciałem wam dzisiaj powiedzieć? Dzisiaj nie przygotowałem sobie, tak jak zwykle, audycji. Trochę leniuchowałem, tak? Chciałem Was zaprosić również na moją stronę na Facebooku. Jeśli nie byliście jeszcze na mojej stronie na Facebooku facebook.com łamane realpolish to bardzo Was zapraszam. Codziennie staram się tam zamieścić jakąś małą ciekawostkę dotyczącą języka polskiego albo piosenkę z tłumaczeniem jeśli interesuje Was to, to bardzo Was zapraszam. Polubcie moją stronę na Facebooku. Wtedy będziecie mieli automatycznie przesyłane te treści do siebie. I będziecie mogli poczytać codziennie coś bardzo krótkiego po polsku. Ostatnio robiłem taki cykl skąd pochodzą nazwy dnia tygodnia. Każdego dnia możecie dowiedzieć się, dlaczego poniedziałek nazywa się po polsku poniedziałek, a wtorek wtorek i tak Zapraszam Was na mojego Facebooka facebook.com łamane Polish. Linki do Facebooka, do Twittera, do mojego konta YouTube, znajdziecie u góry mojej strony u góry strony realpolish.pl są takie małe znaczki i pod nimi ukryte są linki właśnie do Facebooka, Twittera i YouTube jeśli klikniecie, klikniecie w taki znaczek to zostaniecie przeniesieni właśnie na jedną z tych stron zapraszam Was bardzo serdecznie to już prawie wszystko na dziś. Jeszcze tylko przypomnę Wam, żebyście nie zapomnieli o obejrzeniu filmiku. Na mojej stronie realpolish.pl pod podcastem 222 możecie obejrzeć krótki filmik o moim ostatnim spacerze w lesie. Zapraszam Was bardzo serdecznie. I pamiętajcie, nigdy nie poddawajcie się. Jest tylko jeden sposób, żeby nie nauczyć się języka polskiego. Poddać się. Jeśli poddacie się, wtedy na pewno nie uda wam się nauczyć języka polskiego. Jeśli tylko nie poddacie się, jeśli będziecie wytrwale słuchać, to zobaczycie, że z pewnością nauczycie się. Nie ma takiej możliwości, żeby się nie nauczyć. Pamiętajcie o tym, że często jest tak, że nie widzimy żadnego postępu. Wydaje nam się, że nie robimy żadnych postępów. Ciągle jesteśmy na takim samym poziomie. Ale nagle może się stać tak, że w ciągu tygodnia, dwóch zaczniemy rozumieć tak dużo Zrobimy tak wielkie postępy, ale to wszystko dzięki temu, że przedtem, przez wiele tygodni, wiele miesięcy dużo, dużo, dużo słuchaliśmy. Ten postęp nie bierze się z niczego. To właśnie procentuje czas poświęcony na język, poświęcony na słuchanie, czytanie, rozmawianie w języku którego się uczycie. Przysyłajcie swoje filmiki do mnie, przysyłajcie swoje nagrania, z przyjemnością ich posłucham. Jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadawajcie mi je. Piszcie w komentarzach, piszcie na Facebooku, piszcie do mnie maile. I cóż, dziękuję Wam bardzo serdecznie. Jak zwykle było mi bardzo miło do Was mówić. Mam nadzieję, że podobają się Wam moje podcasty. Jeśli tak, to dajcie mi lajka na Facebooku. Trzymajcie się, cześć, do następnego razu, pa pa. To był podcast Real Polish. Po więcej informacji zapraszam na realpolish.pl